Poczet królów i książąt polskich, taśma XIX, ścieżka II. Nie można także zaprzeczyć, że sprawa korony szwedzkiej uniemożliwiała mu w początkowym stadium wojny trzydziestoletniej znalezienie innych rozwiązań, jak faktycznie prohabsburska polityka. Nie był jednak człowiekiem ciasnym, ograniczonym doktrynerem. Wykształcenie odebrał staranne, władał biegle poza ojczystym szwedzkim i macierzystym polskim. Językami włoskim, niemieckim, łacińskim, a także zapewne ruskim. Posiadał swoiste hobby. Zajmował się złotnictwem i alchemią. Sprawował skuteczny mecenat artystyczny w duchu manieryzmu. Na dworze jego przebywali malarze, najwybitniejszy Tomasz Dolabella, muzycy, złotnicy. Zbogacił własnym sumptem kolekcję arrasów. Przebudował zamki w Warszawie, Krakowie i Łobzowie. Życie rodzinne miał raczej udane. Wprawdzie pierwsza żona, Anna Habsburżanka, zmarła młodo po kilkuletnim pożyciu, pozostawiając mu jedynego syna Władysława. Dwoje dzieci z tego małżeństwa zmarło w niemowlęctwie. Jednak drugie małżeństwo, z zrodzoną siostrą zmarłej żony, arcyksiężniczką Konstancją, 1605, było uważane za szczęśliwe i dobrane. Dochowała się też para królewska pięciorga dzieci, które dożyły lat dojrzałych, czterech synów i córkę. Fatum jednak ciążyło nad polską linią wazów. Poza zmarłym w dzieciństwie synkiem Władysława IV, pozostali synowie Zygmunta III, dwóch z nich zresztą zmarło młodo, nie pozostawili dziedzica. Zygmunt III miał zaciekłych przeciwników. Obrzucano go w anonimowych utworach obelgami, pisano paszkwile. Zarzucano mu najcnotliwszemu chyba z królów polskich zepsucie i rozwiązłość. Zrażał ludzi swym zimnym zachowaniem, milczeniem, nadmiernym dystansem, a także powolnością w podejmowaniu decyzji. Osławiona powolność w podejmowaniu decyzji, stwierdza Władysław Czapliński, była niewątpliwie jakimś brakiem charakteru królewskiego. Płynęła jednak z chęci podejmowania decyzji przemyślanych, najwłaściwszych oraz z pewnej podejrzliwości wobec swych doradców. Styl bycia monarchy, który zresztą nie stronił od uciech stołu, myślistwa, teatru i innych rozrywek, nie odpowiadał jednak szlachcie. Krążyło również przekonanie groźne dla autorytetu monarchy, że nie ma on szczęśliwej ręki owego łutu szczęścia towarzyszącego podejmowanym przedsięwzięciom. Wszędzie gdziekolwiek się jeno ludzie kula jego mości obrócą z łaski Bożej szczęśliwy progres i koniec pisał w czasie jednej z wypraw wojennych bliski królowi Jakub Zadzik. Tu, to znaczy tam, gdzie król przebywa, tylko wszystkie przedsięwzięcia nasze wstręt biorą. Dwukrotnie w ciągu 45 lat niechęć do osoby króla wywołała działania ekstremalne. Raz w dobie Rokoszu w skali masowej, kiedy to pod Jeziorną grupa nieprzejednanych Rokoszan podpisała akt detronizacji, drugi raz w skali indywidualnej w roku 1620. Mało wtedy brakowało, a Norwid nie mógłby napisać żaden król Polski nie stał na szafocie. Przypadkowi i niezręczności zamachowca, a także pomocy syna Władysława, zawdzięczał Zygmunt III i Rzeczpospolita, że Michał Piekarski nie wpisał się wówczas na listę królobójców. Ale miał także zagorzałych stronników i admiratorów. Umiał, wykorzystując swe królewskie prerogatywy, stworzyć grupę ludzi całkowicie od siebie zależnych. Wielu z nich zapoczątkowało błyskotliwe kariery swych rodów. Szczególnej łasce i szczególnej polityce Zygmunta III w zakresie rozdawnictwa dóbr i urzędów zawdzięczają swe kariery rodowe potoccy, sapiechowie, osolińscy, koniecpolscy, lubomirscy. Dopiero od czasów Zygmunta III kariery indywidualne zaczęły przekształcać się w kariery rodowe. Miał także autentycznych zwolenników. Jednym imponowała iście monarsza godność, spokój w chwilach trudnych, upór i stanowczość. Innym odwaga osobista chwilach decydujących. Dał jej wyraz choćby w czasie bratobójczej bitwy pod Guzowem 1607. Potrafił swym majestatem, ale i łaskawością uginać tak dumne i nieposkromione charaktery, jak Jan Karol Chodkiewicz, który na znak szczęścia z odzyskania królewskiej łaski rozbijał o czoło drogocenne puchary. Nie był mściwy, dopuszczał do łask swych dawnych przeciwników, nie karał stanowczo wyraźnych wykroczeń przeciw porządkowi publicznemu. Nie chciał? Nie mógł? Wydaje się, że jednak bardziej to pierwsze, co w tym przypadku nie stanowiło zalety władcy. Znany z dzieła Władysława Łozińskiego prawem i lewem stan bezprawia i gwałtów na ziemi przemyskiej i sanockiej uległ przecież zasadniczej poprawie, gdy starostą tam został Marcin Krasicki. Można więc było w tamtych czasach bardziej stanowczo tępić warchołów, łupieżców, gwałcicieli porządku publicznego i prawa. Nie było to jednak przedmiotem szczególnej troski króla Zygmunta. Był człowiekiem obowiązkowym i pracowitym. Nawet w ostatnich latach i miesiącach swego życia, zmarł w Warszawie 30 kwietnia 1632 roku, powinności swe królewskie wykonywał mimo choroby dokładnie i starannie. Orłem nie był, pisał Władysław Konopczyński. swe rzemiosło króla konstytucyjnego spełniał poprawnie. Nie żałował nerwów na męczące sesje zimowe, Żył trzeźwo, przystojnie, kulturalnie, w zgodzie z sumieniem i na poziomie idei swego wieku. Zadania jednak przerosły jego możliwości. W każdym innym czasie człowiek na tronie polskim, wyposażony w te właśnie cechy charakteru i osobowości, co Zygmunt III, być może dobrze zapisałby się w pamięci narodu. Zygmunt nie był w stanie sprostać epoce. Trudności i problemy, które nań napierały, wymagały na tronie orła. Zygmunt nim nie był i dlatego pozostał w pamięci narodu takim, jakim przedstawił go mistrz Matejko. Zimnym, dalekim, nieprzystępnym, a nade wszystko obcym. Władysław Czapliński, Władysław IV. Zanim o jakimś człowieku powiemy, czym nie był, powinniśmy sobie uświadomić, czym był. Tomasz Carlyle. Idąc za wskazówką angielskiego pisarza zapytajmy wpierw kim był Władysław Zygmuntowicz, jak go nazywano, zanim został królem. Powszechnie wiadomo, że był ten polski waza pierwszym męskim potomkiem Zygmunta III, króla Polski i Szwecji oraz Anny Habsburżanki, urodzonym na ziemi polskiej w Łobzowie pod Krakowem dnia 9 czerwca 1595 roku. Od początku widziano w nim dziedzica ojca. Albowiem było wysoce prawdopodobne, że po śmierci Zygmunta III wybór szlachty padnie na tego najstarszego syna królewskiego. Wcześniej też zwrócili na niego uwagę obserwatorzy krajowi i zagraniczni. Gdy miał 18 lat, poseł króla hiszpańskiego pisał o nim jako o młodzieńcu wielkich nadziei, wyposażonym we wszystkie dary natury zapalonym żołnierzu. Dzięki sukcesom odniesionym przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego wybrano go jako piętnastoletniego młodzieńca wielkim księciem moskiewskim. Odtąd, chociaż nigdy nie nałożył na głowę czapki Monomacha, nosił aż do roku 1635 ten tytuł, nie zważając na to, że Rosjanie zrażeni polityką jego ojca, rychło wybrali swym władcą Michała Romanowa. Udział w kolejnych wyprawach przeciw Rosji w latach 1617-18, przeciw Turkom w roku 1621, wreszcie przeciw Szwedom w latach 1626-29 sprawił, że Królewicz pogłębił swą początkowo tylko teoretyczną wiedzę wojskową. W czasie podróży europejskiej w latach 1624-25 zapoznał się również ze sztuką wojenną państw zachodnich. Przypatrzył sposobom dowodzenia wybitnych dowódców hiszpańskich, aby zdobyte wówczas doświadczenia wykorzystać, gdy mógł już samodzielnie dowodzić wojskami. Można też chyba bez obawy popełnienia omyłki stwierdzić, że w czasie jego panowania sprawy wojskowe były mu najbliższe, podobnie jak bliscy mu byli słudzy Marsa, oficerowie i żołnierze. To też w jego najbliższym otoczeniu, nawet w latach pokojowych widzimy zdolnych oficerów. Znajomość rzeczy wojskowych zademonstrował Władysław w całej pełni dopiero po roku 1632, kiedy to wybrany jednomyślnie królem Polski i wielkim księciem litewskim objął rządy. Już w czasie pierwszej wojny toczonej w latach 1632 34 przeprowadził ważną zmianę w wojsku polskim, kładąc większy niż dotąd nacisk na rozbudowę piechoty i artylerii. Stworzone wówczas przez niego i wyposażone na sposób nowożytny oddziały piechoty, tzw. cudzoziemskiego autoramentu, tworzyły w czasie tej wojny ponad 60% całej armii. Budziło to podziw współczesnych. Kazimierz Leonca Piecha opisał wówczas, król bierze przed sobą gustawową manierę wojowania. Chce mieć więcej w wojsku cudzoziemskim obyczajem ćwiczonego ludu aniżeli polskiego husarza. Tym jednak zmianom zawdzięczał Władysław IV swe sukcesy w kampanii smoleńskiej. Równocześnie przystąpił król do rozbudowy polskiej artylerii. Rezultaty tej działalności pokazały się dopiero w późniejszych latach. Pod koniec bowiem jego panowania stało w budowanych przez króla arsenałach, jakie wówczas nazywano cekhałzach, ponad 300 armat, w tym wiele wyprodukowanych w krajowych, popieranych przez króla ludwisarniach. Dodajmy, że Władysław posiadał jeszcze pełne zrozumienie dla sprawy marynarki wojennej i w okresie przygotowań do wojny ze Szwedami stworzył niemal z niczego flotę, wprawdzie złożoną jedynie z 12 okrętów, zdolną jednak do rozbudowy i osiągnięcia planowanej przez króla liczby 24 jednostek bojowych. Niestety jedynie w sferze pomysłów pozostał ciekawy plan króla założenia w Zatoce Puckiej nowego portu, który w jakimś stopniu miał ograniczyć potęgę Gdańska. Czy Władysław IV był również zdolnym wodzem? Współcześni nam historycy wojskowości oceniają na ogół wysoko umiejętność młodego władcy operowania jazdą i piechotą. Pisząc o kampanii smoleńskiej, jeden z nich stwierdza W wybitnym umyśle Władysława IV stopiła się harmonijnie tradycyjna polska sztuka wojenna z nowymi możliwościami, jakie niosła ze sobą piechota cudzoziemskiego autoramentu i artyleria regimentowa. Cieplej pisze o nim wybitny historyk wojskowości Marian Kukiel. W poczuciu swych talentów strategicznych i organizatorskich król Władysław czyhał na okazję uwikłania Rzeczypospolitej, usposobionej na wskroś pokojowo, wielką wojnę zaczepną. Największy może wódz, jakiego Polska od czasów chrobrego miała na tronie, nie znalazł upragnionej sposobności dokonania zamierzonych czynów. Drugą dziedziną, która przyciągała umysł króla i w której wyznawał się dobrze, to sztuka. Dopiero badania historyków XX wieku Stanisława Windakiewicza, Hieronima Feichta, Karoliny Targosz wydobyły na jaw w całej pełni zasługi Władysława IV w dziedzinie propagowania muzyki, przede wszystkim zaś twórczości operowej. Dla tej dziedziny sztuki utrzymywał Władysław na swym dworze muzykę i chór, Stworzył pierwszą stałą salę widowiskową na Zamku Warszawskim. Wreszcie opłacał szereg wybitnych śpiewaków, śpiewaczek, kompozytorów. Wśród tych ostatnich zabłysnęli Adam Jarzębski, Marcin Mielczewski, Wincenty Lilius i inni. W czasie panowania Władysława IV wystawiono też 10 oper. Urządzono 12 przedstawień operowych i kilka baletowych. Zainteresowania sztuką nie ograniczały się jednak do opery i muzyki. Gromadził Władysław IV chętnie obrazy, sprowadzał rzeźby i produkowane w Belgii kobierce, to znaczy opony, interesował się architekturą, wreszcie podarował w Warszawie jeden z najpiękniejszych do dnia dzisiejszego pomników, kolumnę Zygmunta III, która, górując nad Starym Miastem, stała się niemal symbolem naszej stolicy. Czy przy tym wszystkim ten król, czytający chętnie dzieła historyczne, poezję, interesujący się dysputami naukowymi i doświadczeniami fizycznymi, Posiadał również i głębsze zainteresowania naukowe, jak to chcą niektórzy historycy kultury. Czy można o nim mówić jako o królu uczonym? Sądzę, że raczej nie. Nie należy brać zbyt dosłownie z dawkowych wypowiedzi dyplomatów zjawiających się na jego dworze. Jeśli do każdego źródła trzeba podchodzić ostrożnie, to specjalnie do takich wypowiedzi, zwłaszcza że ludzi skłonnych do chwalenia władców, nie brak nigdy i nigdzie. Nietuzinkowy jest stosunek Władysława IV do spraw religijnych. Wychowany w okresie triumfującego katolicyzmu potrydenckiego przez gorącego katolika Zygmunta III, przez zelotkę ochmistrzynię królewską Urszulę Majerin, był Władysław IV może częściowo przez przekorę władcą tolerancyjnym, przewyższającym pod tym względem innych współczesnych mu władców, gorliwych katolików czy protestantów, przeważnie nie mających zrozumienia dla obcych wyznań. Przeniknięty rodzącymi się wówczas ideami irenicznymi, marzył Władysław IV przez całe życie o pogodzeniu kościoła katolickiego z cerkwią wschodnią. Snuł również marzenia o jakimś porozumieniu wszystkich wyznań chrześcijańskich. Toteż pod koniec swego panowania zorganizował w Toruniu rozmowę braterską między katolikami a protestantami różnych odcieni, naturalnie bez widocznego rezultatu. Początkowo trzeba przyznać to tolerancyjne usposobienie króla, łączyło się z pewnym jego indyferentyzmem w sprawach wiary i moralności. Z czasem jednak stało się wyrazem głębszego zrozumienia spraw religijnych. Na jego dworze przebywali protestanci, arianin Eliasz Arciszewski Młodszy, Kalwin Gerard Denhoff, ale też i szermierz odrodzonego katolicyzmu, Walerian Magni, wielki poeta jezuicki, Maciej Sarbiewski. Utrzymywał też król dobre stosunki zarówno z arcykatolikiem, Albrechtem Stanisławem Radziwiłem, jak z przywódcą protestantów wielkopolskich Rafałem Leszczyńskim oraz z wodzem kalwinów litewskich Krzysztofem Radziwiłem. Objąwszy rządy po elekcji na podwarszawskiej Woli w roku 1632 i po koronacji na Wawelu z początkiem roku 1633 umiał Władysław z godnością i umiejętnie piastować władzę królewską. Budził też respekt nie tylko u szlachty ale i u senatorów, których w razie potrzeby umiał strofować i upominać. Dla pozostałej rodziny, najpierw czterech braci i siostry, starał się być zastępcą ojca. Zniewalasz miłość wasza, pisał do Jana Alberta, młodszego swego brata, serce nasze braterskie, do tym większej ku sobie miłości, gdy w peregrynacji dozwolonej zachowujesz daną sobie od nas informację i z tym się odzywasz, że w dalszej drodze trzymać się chcesz woli naszej. W podobnym tonie pisywał do pozostałego rodzeństwa, nawet do dygnitarzy koronnych i litewskich. Z szacunkiem odnosili się też do niego posłowie obcych państw, tym bardziej, że ten urodzony peknik umiał łatwo nawiązywać kontakt z obcymi, umiał ich sobie pozyskiwać. Nuncjusz Visconti stwierdzał też, że król posiada sztukę zadziwiającą czy dar przyrodzony jednania sobie umysłów. Ci nawet, pisał dalej, co go znają, nie mogą uniknąć jego czarującej wymowy. Ci zaś, co go zrazu ze wstrętem i uprzedzeniem słuchają, odchodzą ujęci i przekonani. Podobnie i posłowie innych państw podkreślali z naciskiem tę serdeczność, którą król umiał okazywać tym, którzy się do niego zbliżali. Przebywający z nim wiele, jego lekarz nadworny Maciej Worbek Letow przyznaje w swym pamiętniku, że nigdy u króla Zmarszczonego przeciw sobie nie widział czoła. Było to o tyle dziwne, że w przeciwieństwie do swego ojca Władysław nie znalazł szczęścia w małżeństwie ani z nieładną Habsburżanką Cecylią Renatą, ani potem z księżniczką Gonzagą de Nevers Ludwiką Marią. Jak się zdaje, silniejsze uczucia żywił jedynie do swojej nałożnicy Jadwigi Łuszkowskiej. Skoro zaś potem musiał ją wydalić z dworu i wydać za dworzanina Wypyskiego, szukał pociechy i zapomnienia w ramionach różnych niewiast lekkiego prowadzenia. Zdawało się, że człowiek, który umiał sobie pozyskiwać ludzi, a równocześnie, jak stwierdza wspomniany Visconti, troskliwie kryć najgłębsze tajniki swego serca, winien był być dobrym politykiem. Sprawa ta jednak nie przedstawia się prosto. Władysław IV, jak większość polityków, miał przed oczyma przez całe niemal życie jeden cel – odzyskanie korony szwedzkiej. Był to jednak cel osobisty, w żadnym stopniu niezespolony z interesem państwa i narodu. Przeciwnie, odczuwany wówczas przez szlachtę jako coś obcego. Żeby król nie myślał o Szwecji, tego on nie tylko dla Polaków, ale dla siebie nie uczyni, pisał o nim jego podkanclerzy Trzebieński. Istotnie tak było. Temu celowi gotów był król podporządkować wszystko, wpędzić naród swój w wojnę, pocieszając się chyba jedynie tym, że wojna ułatwia utrzymanie karności w narodzie. Rozumiejąc zaś, że zrealizowanie w pełni tego celu może napotkać na zbyt poważne trudności, gotów był król zadowolić się rozwiązaniem połowicznym, gotów był przyjąć za cenę zrzeczenia się pretensji do korony szwedzkiej i wszelkich działań przeciw północnemu sąsiadowi rekompensatę w postaci jakiejś prowincji, chociażby inflant szwedzkich oddanych mu w dziedziczne władanie. By zrealizować swój cel w pełni czy też połowicznie, próbował Władysław różnych sposobów. W pierwszych miesiącach kulowania usiłował narzucić się stroną walczącym w Niemczech, cesarzowi i Szwedom w charakterze uczciwego pośrednika, bez rezultatu. Następnie w roku 1635, gdy upływał termin rozejmu Rzeczypospolitej ze Szwecją, usiłował porwać naród do wojny, uważając, że szlachta zainteresowana w blokady handlowej Gdańska poprze jego zamiary. Nieoczekiwanie jednak Szwedzi pod naciskiem sojuszniczej Francji zwolnili bez walki wybrzeża pruskie i król musiał pod naciskiem zadowolonej szlachty i magnaterii zgodzić się na przedłużenie rozejmu. W roku 1639 usiłował Władysław sprowokować wojnę ze Szwecją rzucając na inflanty szwedzkie oficera cesarskiego Bota na czele dość silnego oddziału. Napad jednak nie udał się. Zajęta zaś wojną w Niemczech Szwecja ograniczyła się do poważnego ostrzeżenia. Parę lat później starał się król skłonić króla duńskiego Chrystiana IV do uderzenia na Szwecję czyniąc mu nadzieję na pomoc ze strony polskiej. Chrystian IV istotnie myślał wówczas o wojnie ze Szwecją, a ewentualna pomoc Polski mogła stanowić dla niego poważną zachętę. Nieoczekiwanie jednak, gdy wszystko było przygotowane do spotkania na wysokim szczeblu w celu omówienia szczegółów, Duńczyk rozmyślił się i zerwał dalsze rokowania z królem polskim. Nie udały się też próby króla Władysława nakłonienia cesarza do ruszenia granic polskich, by w ten sposób sprowokować Szwecję do uderzenia na Rzeczpospolitą. Niepowodzeniem skończyły się też próby wciągnięcia Rosji do wojny ze Szwecją. Obserwując te uporczywe, a kończące się niepowodzeniem próby wszczęcia wojny ze Szwecją lub też dojścia z nią do porozumienia na drodze pokojowej, trudno oprzeć się wrażeniu, że król był raczej mierzycielem, a nie politykiem. Ostrzej rzecz biorąc, można by go wręcz określić jako fantastę. Czy rzeczywiście Władysław IV nim był? Analizując poszczególne pomysły króla, przekonujemy się, że nieraz były one nierealne, nie brały pod uwagę owych okoliczności. Niemniej przy bliższym badaniu ich przekonujemy się, że w większości wypadków chodziło tu jeszcze o co innego. Oto królowi brakowało tego przysłowiowego łutu szczęścia, bez którego nie ma powodzenia w życiu. Któż bowiem mógł przewidzieć, że Szwedzi ustąpią bez walki z Prus, kiedy przecież porty pruskie zapewniały im tak poważne dochody. Nie można było spodziewać się, że palący się do wojny ze Szwecją Chrystian IV tak kapryśnie przerzuci ster swej polityki. Przy tym wszystkim jednak nie twierdzimy, jakoby w poszczególnych wypadkach król był bez winy. Zbyt mało uwagi poświęcał on rozpoznaniu sytuacji. Nie starał się o pozyskanie szczegółowszych informacji, wreszcie nie zawsze był konsekwentny. Obserwujemy to zwłaszcza przy próbach realizacji mniejszych, ale ważnych planów królewskich. Tak na przykład wiemy, że gdyby w czasie rokowań z Gdańskiem w roku 1636 okazał więcej wytrwałości, osiągnąłby wówczas swój cel i uzyskał zgodę miasta na nałożenie ceł w porcie gdańskim. W związku z tym, aczkolwiek nie określiłbym Władysława IV jako politycznego fantasty, to jednak nie mogę go uznać za wybitnego polityka. Gdy chodzi o rządy w państwie, dążył król z uporem, chociaż nie zawsze konsekwentnie, do wzmocnienia swojej władzy. Wychowany w okresie tworzenia silnych monarchii absolutystycznych na zachodzie, czuł się źle w republikańskiej, parlamentarnej Polsce. Niewiele pomógł tu fakt, że urodzony w Polsce od 15 roku życia uczestniczył w obradach sejmów, że szlachta obdarzała go początkowo sympatią i zaufaniem. Mimo oficjalnego podkreślania swych związków z Polską, w gruncie rzeczy marzył król o tym, by posiadać jakiś kraj, chociażby niewielki, którym mógłby rządzić absolutnie, nieskrępowany przez tę gadatliwą, burzliwą szlachtę, która ze swej strony nie myślała wcale o tym, by ugiąć się pod jarzmo władzy absolutnej, wiedząc na nauką dobrze, jak wygląda życie w państwach absolutnych Turcji, Rosji czy Francji. To też nic dziwnego, że król, widząc, iż na drodze pokojowej nie dogada się ze szlachtą, marzył o wszczęciu jakiejkolwiek wojny, by na czele zwycięskich wojsk narzucić swą wolę poddanym. Nic dziwnego jednak, że szlachta orientująca się w tym dobrze kładła się w poprzek zamierzeniom królewskim, tak w roku 1635, gdy chodziło o wojnę ze Szwecją, jak i w roku 1646, kiedy król chciał rozpętać wojnę z Turcją. Nie umiał też Władysław IV dogadać się z większością swych doradców i ministrów, którzy przeważnie nie myśleli o tym, by popierać zamysły króla, wówczas gdy nie były one akceptowane przez szlachtę. Wszystko to razem sprawiło, że schodząc przedwcześnie do grobu, Władysław IV nie tylko nie zrealizował żadnego ze swych wielkich celów politycznych, ale zostawił po sobie w spadku nierozwiązany problem kozacki który też rychło miał się okazać zgubny dla Rzeczypospolitej. Śmierć jego, zwłaszcza że przypadła na pierwsze miesiące powstania Chmielnickiego, wywołała w kraju wielkie wrażenie. Początkowo jednak chyba nieliczni żałowali szczerze zmarłego i gotowi byli wraz z jego medykiem, forbek letowem, westchnąć z głębi serca. Niech Bóg, jego królewskiej mości, duszy miłości wbędzie. Tadeusz Wasilewski Jan II Kazimierz. Wybitny znawca historii nowożytnej Polski, Wiktor Czermak, stwierdził w 1901 roku, że Jana Kazimierza trudno zaliczyć do tych trzech tylko królów elekcyjnych, Stefana Batorego, Władysława IV i Jana Sobieskiego, w których postaciach jest coś, co na pierwszy rzut oka czy na pierwsze wspomnienie usposabia do nich sympatycznie, a bliższe poznanie się z nimi pierwszego tego wrażenia nie rozprasza. Janowi Kazimierzowi mamy zbyt wiele do zarzucenia, a zbyt mało umiemy powiedzieć na jego usprawiedliwienie, abyśmy się wobec niego zdołali zdobyć na uczucie żywsze i serdeczniejsze od współczucia i pobłażania. Zarzucił mu Czermak uleganie lada czyim wpływom, a przede wszystkim żony Ludwiki Marii, zręcznej i przebiegłej kobiety, która uczyniła z niego powolne dla siebie narzędzie. Krytykował też pieszczenie w sercu przez latki ganaście myśli aby porzucić Rzeczpospolitą i życia dokonać na obczyźnie z dala od swoich. Charakter miał chwiejny i kapryśny, usposobienie dziwaczne i dziwnie drażliwe, inteligencje i zdolności dosyć mierne. Wychowywała go głównie Urszula Majerin, ulubienica jego rodziców, nie posiadająca sama odpowiedniego wykształcenia, oraz jezuici z otoczenia króla i królowej. Powyższy sąd Czermaka jest powtórzeniem w złagodzonej nieco formie jeszcze surowszej charakterystyki króla Jana Kazimierza, przedstawionej przez Józefa Kazimierza Plebańskiego, w książce wydanej w Warszawie w roku 1862. Jan Kazimierz Waza, Maria Ludwika, dwa obrazy historyczne. Obaj historycy zarzucili mu nawet wrogi stosunek do własnego narodu, powtarzając bezkrytycznie zarzut Arianina Samuela Grąckiego, sługi Jerzego Rakoczego, że Jan Kazimierz miał powiedzieć w młodości, iż woli patrzeć na psa niż na Polaka. Skrajnie odmiennie charakteryzował Jana Kazimierza Karol Szajnocha, stwierdzając, że był w pierwszych latach panowania królem żądnym, czynnym, szczęśliwym. Przedstawiał go jako doskonałego i odważnego wodza i wytrwałego męża stanu, który potrafił wysiedzieć po 34 godziny jednym ciągiem w sali sejmowej, aby tylko odejściem swym nie dopuścić do zerwania ostatniej sesji i rozchwiania tym całego Sejmu. Dopiero bunt pospolitego ruszenia po zwycięstwie pod Beresteczkiem i jego konsekwencje, klęska pod Batochem, a następnie odstępstwo narodu w latach Potopu, do reszty złamały króla i uczyniły go bezwolnym narzędziem w ręku królowej. Umarł w 63. roku życia na obczyźnie wkrótce po wiadomości o wzięciu kamieńca podolskiego przez Turków. Szajnochowską koncepcję postaci Jana Kazimierza zaaprobował w swych pracach Antoni Walewski. Przyjął następnie i spopularyzował Henryk Sienkiewicz w Potopie. Historycy polscy, ulegający często sugestiom wielkiego pisarza, poszli jednak raczej za osądem Plebańskiego i Czermaka, powtórzonym następnie przez Kubale i Konopczyńskiego. Polemika wokół oceny postaci Jana Kazimierza trwa nadal, gdyż w ostatnim trzydziestoleciu w obronie jego wystąpili przede wszystkim historycy sztuki wojskowej, podkreślający jego talent wojskowy, a nawet uzdolnienia jako polityka i zwracający uwagę na mocną więź między królem a środowiskiem żołnierskim. Oceniając wypowiedzi współczesnych należy starannie niż dotychczas odciąć się od osądów wypowiadanych u życia króla lub po jego śmierci, przenoszących nawet do lat jego młodości oskarżenia i zarzuty formułowane w latach największych niepowodzeń w okresie Rokoszu Lubomirskiego i po abdykacji. Jan Kazimierz urodził się z matki Konstancji, arcyksiężniczki austriackiej, drugiej żony Zygmunta III, 22 marca 1609 roku w Krakowie. Gdy miał lat 7 i 8, uchodził przez czas krótki za przypuszczalnego następcę ojca na tronie, gdyż jego starszy przyrodni brat Władysław wyprawił się wówczas na Moskwę pod tron carski. U schyłku życia Zygmunta III królowa Konstancja intrygowała na rzecz syna, usiłując skupić wokół niego obóz ultrakatolicki w Polsce, tzw. fakcję austriacką lub hiszpańską, aby przeciwstawić go jako kontrkandydata do tronu pasierbowi znanemu z tolerancji religijnej Władysławowi, szukającemu niejednokrotnie oparcia w obozie protestanckim i we Francji. Zamierzenia te przecięła śmierć Konstancji, poprzedzająca o rok zgon Zygmunta III. Młody Królewicz pozostał jednak nadal sztandarową postacią fakcji austriackiej w Polsce. Nic zatem dziwnego, że pozycja jego na królewskim dworze starszego brata była co najmniej dwuznaczna, mimo przywiązania, jakie okazywał mu Władysław. Ogół szlachecki i środowisko żołnierskie, faworyzujące swego ulubieńca Królewicza Władysława, było mu nieżyczliwe. Król francuski Ludwik XIII polecił 2 grudnia 1635 roku swemu ambasadorowi w Polsce Claude de même Davos, wykorzystanie podejrzeń króla Władysława wobec brata Kazimierza faworyzowanego przez Hiszpanów w celu związania go z Francją. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją Andrzeja Garlickiego Taśma 19. koniec drugiej ścieżki